Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ten jednak chyba nie zapytam cię, dlaczego napisałeś książkę, ponieważ nawet w posłowie napisałeś, dlaczego ją napisałeś. Właściwie to jest zaskakujący pomysł, że po no jeszcze dekady nie ma, prawda? Jeszcze nie, ale już nie niebawem. Ale dekada nadchodzi, od, czyli to jest, za chwilę minie blisko 10 lat, kiedy... Czyli możemy po weterańsku pogadać o tej książce. Tak, tak, wspominajmy. <ścoughs> w tym sensie ten pomysł jest zaskakujący, żeby po 8 latach rozmawiać o książce, która właściwie była twoim debiutem i która Cię po pierwsze wyrzuciła z ojczystego miasta i pchnęła na drogi kariery globalnej i warszawskiej. Aha. Ja myślałem, że pretekstem właściwie będzie wydane właśnie tłumaczenie na angielski. Tak? I Książka ukazała się no, na całym świecie w tym, w tym samym momencie. Ukazała się w Stanach najpierw, a potem wydawca zdobył prawa na dystrybuowanie tego angielskiego wydania na całym świecie. Więc już tak cały świat po angielsku czytający może przeczytać o historii Miedzianki. I właściwie chyba od tego chciałem zacząć. To znaczy, yy, chciałem Cię zapytać: po pierwsze, czy w tej wersji e, anglojęzycznej zrobiłeś jakieś zmiany? Czy czas odcisnął jakieś piętno na książce, którą będą no, mogli czytać teraz ludzie na świecie? A po drugie, yy, no co się. Yy, jeśli. Odpocznij na pierwszy. Yy -y. e, no to. to y, y, zmian nie ma żadnych w treści. E, no poza tym, że tam w kilku momentach tłumacz, czyli Shonbai, musiał. Objaśnić na przykład jakieś kwestie związane z rzeczywistością Polski PRL-u. Pamiętam, tam jest taki moment w książce, kto z Państwa czytał, to wie, że jest przytoczona czy cytowana skarga mieszkańca osiedla Zabobrze w Jelenie Górze który to mieszkaniec skarży się w jakiejś, nie wiem, skar... czy to chyba była notka z gazety na że kierownik kiosku warzywnego na za Bobrze nie waży przed zważeniem ziemniaków siatki, do której te ziemniaki miały być wsypane i że to prowadzi do różnego rodzaju nadużyć na objętości i masie itd. I on ten mój tłumacz nie mógł za Chiny Ludowe zrozumieć o co chodzi w tym fragmencie. Ja uwielbiam w ogóle korespondentów z tłumaczami, bo oni zawsze pytają o rzeczy, które by ci do głowy nie przyszły, że mogą o nie zapytać. No i on właśnie pytał, dlaczego miał ważyć tą torbę i w ogóle o co chodzi, że to się w gazecie znalazło. No i trzeba mu było wyjaśnić tego typu rzeczy, Więc, ale poza tym to, to żadnych zmian nie było. To co się pojawiło w amerykańskim czy w angielskim wydaniu, a nie ma jego w polskim i może to nawet błąd nasz, że pojawiły się mapki. Bo yy, nawet jak już byłem tam w Stanach promując książkę to przychodzili ludzie, przyszła taka jedna pani, chyba w San Francisco było, gdzie kupiła sześć egzemplarzy, po, po spotkaniu i, no i spotkanie było o tym, że miasto znika, no nie, Uran, yy, Sowieci, wojna, wypędzenia. A ona kupiła sześć egzemplarzy tylko dlatego, że nie miała świadomości, że może być jakiś taki zakątek na świecie, gdzie granice tak często się zmieniały. I dlatego kupiła, bo miedzianka najpierw była niemiecka, a potem polska. I to było takie niesamowite. Nie to, że zniknęła, a to, że się granica przesunęła trochę. Więc yy, yy, dodaliśmy mapkę. Ja tam trochę konsultowałem, co ma na tej mapce, mapce być, ale... I jedną matkę? Chyba dwie, Czy jedna Polski przed i po wojnie. Znaczy tych ziem w ogóle, bo to tam, tam narysowane było, jak, jaka Polska jest teraz, jaka była wcześniej. Gdzie były Niemcy, a gdzie są teraz. I co, ci, co, co do dzisiaj mogę pojąć, oni tam zaznaczyli na tej mapce, no Jest Jelnia Góra, jest chyba Warszawa, jest Berlin, jest Miedzianka, jest Rzeszów. i W ogóle nie wiem, był ten Rzeszów, ale uznanie, że Rzeszów jest ważny. No i jest Rzeszów. Na Amerykanie mogą się dowiedzieć, gdzie jest Rzeszów. Dzięki książce o Miedziance, w której Rzeszów jest może raz zmieniony, bo tam chyba jeden bohater jest spod Rzeszowa. W każdym razie są babki i to jest jedyne, jedyna nowość, która się pojawiła w tamtej książce. Ale treść jest ta sama. Tylko część bazuje na ostatnim wydaniu polskim, czyli na tym, które jest uzupełnione już do rzeczy, które się pojawiły po ukazaniu się książki po raz pierwszy. Bo to trzeba też powiedzieć, że ta najnowsze wydanie, książki chyba czwarte jest oznaczone na, na stronie redakcyjnej, Ty chyba masz jakieś wcześniejsze. W każdym razie to najnowsze wydanie jest uzupełnione o kilka historii, dosłownie ze trzy, które pojawiły się po tym, jak książka się ukazała, zrobiło się o niej głośno. Między innymi pojawił się, znaczy dostałem list od takiego pana, który był pirotechnikiem i wysadzał browar w powietrze. I ten żebrowar wysadził nieskutecznie, ale ta, ta historia do mnie dotarła już po tym jak się książka ukazała. Ja właściwie jeden do jeden ten list przekleiłem z programu pocztowego do pliku nowej książki podpisując oczywiście autora i tak, tak to wyszło. Więc ona już jest uzupełniona o te nowsze rzeczy i historii. Y ale i, kto był takim e, e, duchem sprawczym tego, że ta książka miała o miedziance, opowieść miała trafić do San Francisco, gdzie jeszcze być? W Nowym Jorku. Do Nowym Chicago, San Francisco i w Minneapolis. Eee, to jest no, jakiś karkołowny no, pomysł. Najciekawsze jest to, że Niemcy tej książki długo nie chcieli, Amerykanie zechcieli. duchem sprawczym był Sean Bay, czyli tłumacz Miedzianki, ponieważ mm, bodaj co dwa lata albo co trzy organizowane są takie zjazdy tłumaczy, eee, którzy tłumaczą polską literaturę na całym świecie. Oni przyjeżdżają do Polski, mają różnego rodzaju sympozje organizowane bodaj przez Instytut Książki. Eee, I też są trochę obłożeni po tej Polsce, pokazywane im są różne ciekawe rzeczy i, i historie. Eee, i raz razem z nimi czasem przyjeżdżają też wydawcy. I akurat w, w którymś tam roku przyjechał Sean Bay, który czytał książkę, bo on się interesuje polską literacją, sam ją tłumaczy. I przyjechał też Nathan Rogers z Restless Books z Nowego Jorku właśnie. I pytał Shona, co jest wartego wydania po angielsku, a Sean właściwie za każdym razem pytany o to mówił, że Miedzianka. No i w końcu Sean opowiada to, że po trzech czy czterech dniach wspólnego jeżdżenia po Polsce i ciągłego rozmawiania i Sean ciągle gadał o miedziance, i dobrze, wydamy tą książkę, już daj spokój, powiedz nam o czymś jeszcze. No i tak to się stało, a Sean polubił tę książkę dlatego, że po pierwsze no, spodobała mu się literacko, a po drugie on pochodzi z polskiej rodziny która to polska rodzina wylądowała w tym zakątku Pensylwanii, gdzie obok było to miasto z Jeleni. To ukraińskie miasto takie górniczo-hutnicze złowcy Jeleni. I ono było takie bardziej polskie, to z Jeleni jest bardziej ukraińskie. I to miasto z kolei było obok innego miasta, którego nazwę już nie pomnę, które zapadło się na skutek zniszczeń górniczych. Więc on trochę się odnalazł w tej historii i też w historiach rodzinnych, które były tam opowiadane. I może dlatego nabrał do tego jakiegoś bardziej osobistego stosunku i dzięki temu to, to zrobił. Więc on był ewidentnie motorem sprawczym, a Restless to wydało. To zanim jeszcze wrócimy do książki sprzed 8 lat, to opowiedz, bo jakby ta historia trwa dalej i śledzić losy miasta, którego miasta, miasteczka, miściny. Tak. Przysiłka potem, równym nie, nie, tak. Ale miasteczko jest ok. Miasteczko, tak. I to miasteczko ma swoje kolejne życie po wydaniu Twojej książki. Częściowo za przyczyną? No, to ja staram się podchodzić do tego um, skromnie. Skromnie. skromnie, tak. Bo ja uważam, że to była taka historia, która i tak by się wydarzyła. To znaczy, ja zresztą, jak pisałem tę książkę i siedziałem w bibliotece w Jeleniej Górze, czy wcześniej jeszcze w Poznaniu czy we Wrocławiu, to miałem taką obawę w czasie researchu, że znajdę zaraz książkę Miedziance, którą chcę napisać i już będzie po ptakach, no bo, bo już taka jest, no, ale nie znalazłem. No ale to takie myślenie, że ta historia leżała i była do wzięcia i ktoś by ją w końcu zrobił, jakby bardzo jest mi bliskie. Natomiast yy, książka się oczywiście ukazała i wygenerowała jakieś tam zainteresowanie tym miejscem, bo co tam jestem to widzę ludzi, którzy chodzą po tym Miasteczku i znaczy po tej łące teraz i tych kilku domach, i tam no i widzę, że mają książkę albo patrzą w telefonie i czytają coś. Eee, nawet któregoś razu pojechałem tam w długi weekend z moimi przyjaciółmi zupełnie turystycznie, tak rekreacyjnie byliśmy na długi weekend majowy w okolicach. No ja nie chcieli, żebym odwiedził miedziankę. Wysiedliśmy z samochodu, obok nas zaparkował inny samochód i mój serdeczny kolega Kowlak pierwsze co zrobił, to powiedział, a tu jest autor książki o miedziance i z chęcią Państwa oprowadzi, więc zamiast wakacji miałem trzy godziny oprowadzania jakichś obcych ludzi po tym miejscu. Ale jakby to oczywiście się działo I, no i pojawiły się różnego rodzaju pomysły, które mi zaczęły troszeczkę wadzić no, to jest złe słowo, bo to jakby w sumie jest miejsce tych ludzi, którzy tam mieszkają i w okolicy, nie moje. Nie? Ja tylko o nim napisałem, ale zaczęło, zaczęło mi tam coś grzytać, no bo pojawił się taki, pojawiło się kilka lokalnych stowarzyszeń, które zaczęły tam działać na rzecz tej miedzianki, pojawiły się takie pomysły w stylu podkop my ją. Nie ma czego odkopywać, ale był taki pomysł, że zrekonstruujmy Miedziankę i zróbmy taki park tematyczny, co, co już brzmi jak, jakimś takim łystańlem filmowym, w sensie, że jest z przodu elewacja, z tyłu takie podpory. E, e, różnego rodzaju tego Na szczęście Unia nie dała pieniędzy i jakby nic się nie wydarzyło takiego. Natomiast BWA Jeleniogórskie zaprosiło tam artystów w pewnym momencie, którzy Mieli przeczytać książkę, pojechać w to miejsce i zainspirować się i coś zrobić. No i zrobili. I moja ulubiona praca Eli Wysokowski-Walter z Poznania zresztą, która to praca polega na tym, że w miejscu wysadzonego w powietrze ewangelickiego kościoła zawisła stalowa kula, taka, którą się wsadza do kościoła, jak się buduje nowy i tam się wkłada jakieś monety i tego typu historie i stare gazety. I ona zawiesiła taką kulę w miejscu, w którym ta, ta wieża sobie była. I, I do tej kuli nie prowadzi żadna ścieżka dydaktyczna ani park tematyczny nie jest zrobiony wokół tego, ona po prostu wisi wśród drzew, jak się idzie to trzeba podnieść głowę w pewnym momencie i, i to zobaczyć. Więc to się wydarzyło, a potem wydarzyło się jeszcze bardziej, bo przyjechało tam dwoje całkiem młodych ludzi z Wrocławia, którzy mieli drobną nadwyżkę gotówki i szukali ziemi w okolicy ładnie ulokowanej na dom, taki no powiedzmy weekendowo-letni. No i akurat gmina sprzedawała jedną działkę w Miedziance, a że są to ludzie, którzy no, m, lubią... Przedsiębiorczość i są przedsiębiorczy jakby trochę jak Roman Kluska, no że jakby skończył na tym wygnaniu gdzieś tam w górach, obrażony na cały świat, a skończył jako największy eksporter serów kozich, czy tam owczych w tej części Europy, no to oni są kimś takim, od razu jakby zobaczyli możliwości biznesowe w tym miejscu i otworzyli tam zamiast domu letniego browar z niewielkim pensjonacikiem. Cztery pokoje, cztery kadzie, bodaj, takie do ważenia piwa, no i jest sobie browar, można wejść, zjeść obiad, przespać ale nie te, które się stoczyły. Nie, nie te, on stoi po drugiej stronie drogi. Ale po jednej stronie stoi ruina, po drugiej stronie stoi zupełnie nowy budynek i, i to jest. Natomiast wchodzi się tam i wiszą zdjęcia starej miedzianki. Ludzie piją piwo, jedzą obiad i jak tam pierwszy raz wszedłem, no to musiałem przełykać linę, bo to no, bo się robiło wzruszająco. Muszę wykorzystać ten moment i zadać Ci osobiste pytanie. Jak zacząłeś mówić o tej kuli, to przypomniałem sobie taką scenę z książki, w której dwóch kominiarzy zjeżdża na samkach z góry i dochodzi do wypadku i taka kula do czyszczenia komina jednego z nich masakruje i to jest opis tego, po czym jest takie zdanie i wówczas tam odleciało się pytanie. Pada... Właśnie. Zastanawiałem jest... się i chciałem ci takie warsztatowe pytanie zadać. Skąd mogłeś wiedzieć, że. Nie wiedziałem, wrony są dopisane przecież. I. Właśnie, bo do tego zmierzam tak, tak naprawdę, tak? Bo to chciałem powiedzieć Państwu, że jak rozmawiamy o literaturze faktu, czy reportażu, czy.. Zwłaszcza tak... ostatnio. Ostatnio i się kłócimy o ten reportaż, to to fundamentalne pytanie brzmiało kiedyś w ten sposób, że kiedy Ryszard Kapuściński był na warsztatu, prowadził warsztaty z reportażu i był gościem Markeza. Tak. To, to Marquez zadawał swoim studentom pytanie, czy można dopisać w tekście łzę spływającą z oka cierpiącej staruszki. I że to jest właściwie to fundamentalne rozróżnienie, jeśli chodzi o podejście do reportażu. I tak z uśmiechem patrząc na Kapuścińskie, mówi, no jak, Rysiu? Może być ta to dopisana, czy nie? Dziś wiemy, że... I, łza i, łza i, wiemy dzisiaj, od dzisiaj wiemy, z której szkoły pisania reportażu jest Filip. Tak, ale... E... Cieszę się, że udało mi się tą zagadkę rozwikłać. To, bo... to jest oczywiście tak, że... Ja miałem i mam w dokumentach całą historię wycieczki kominiarzy, tego po co jechali na dół e, i tego, że zginęli, i tego, że ten jeden zginął rzeczywiście od tej kuli e, od uderzenia w drzewo i ta kula mu tam te organy pomasakrowała. A uważam, że te ptaki są nieważne, znaczy, że one są po prostu, one dodają literackości temu opisowi. Ale dla tej historii... Czyli literackość jest ważna, prawda nie jest ważna? Nie, prawda jest ważna, ale prawda jest w tej historii tak samo, znaczy ona jest przedstawiona w tej historii. Natomiast co jest istotne, gdyby ta historia działa się w roku 73 Nie To miałbyś to papiery, fotografie nie, to bym, film zrobiony matarską kamerą. To, to bym musiał dotrzeć do kogoś, kto przy tym był, żeby mi powiedział jak było. Natomiast ja traktuję mojego czytelnika jako osobę myślącą i zakładam, że on sobie zdaje sprawę, że e, autor, który jest rocznik 1982, opisując historię, już nie pamiętam w którym roku to było, ale w XIX wieku, albo na początku XX, e, opisując tę historię, nie mógł tego widzieć i że to jest pewna forma literacka, która się pojawia w tej części i nie miał z tym żadnego problemu. E, tak samo jak jest tam historia tych braci Sintenis, jednego botanika, drugiego takiego birbanta, który ciągle siedzi w więzieniu zarobienia rozruby na mieście. I Jest opisana historia o tym, jak jeden, ten młodszy, podaje temu starszemu butelkę piwa w koniuszkach palców. To ja mam w dokumentach to, że ten młody nosił temu staremu do więzienia to piwo, ale nie wiem, czy mu podawał w koniuszkach palców, czy stawał na taborecie i mu podawał normalnie. Koniuszki palców wydały mi się atrakcyjne literacko i wydaje mi się, że nie zmieniają jakoś generalnie faktów, które są przedstawione w tej ale są z i oczywiście, jak ktoś by chciał weryfikować, to tego nie wiedziałem, ale od początku tak mówiłem. To... A czy kiedyś się o tych wronach? O wronach to chyba nie, ale opowiadałem o, o wielu rzeczach dotyczących tych części XIX-wiecznej. Ja na przykład uważam, dla mnie jednym z wzorów pisania tej części książki był Czarnogród Małgorzaty Ty Ona mówiła też, na jakiej zasadzie ona sobie na o wiele więcej tam pozwalała w interpretacji pewnych wydarzeń i w dopisywaniu pewnej narracji do tej interpretacji, niż ja sobie pozwalałem, bo ja raczej to sobie pozwalałem na takie detale, które dodają pewnej potoczystości narracji, nie czyniąc tego takiego, takiego suchego relacji historycznej. Więc jakby od początku mówiłem otwarcie o tym, jak, yy, yy, yy, jak to było konstruowane. Natomiast, to ciekawe, te wrony często się pojawiają w moich rozmowach z moimi przyjaciółmi o reportażu, że właśnie jak, jak rozmawiamy o, o różnego rodzaju podejściach do budowania pewnych relacji historycznych w reportażu, to oni mówią, no, no, a potem się podrywa stado wron. No, no, ja się z tym nie, mam z tym problemu możemy o tym długo gadać. Znaczy w życiu bym, ale nie wiem, czy bym dopisał ze staruszcę, nie? Bo to już jest trochę grubsza sprawa niż urany na drzewie. To... Znaczy tak, znaczy taki masz dzisiaj stosunek do zwierząt i do ptaków, że... Prawdopodobnie, że, tak. Że ale muszę <grym> dobra. Coś jeszcze opowiesz nam o tym, co się dzieje z Miedzianką, tego, że jest już lat, no tak. mini-browar. Masz jakieś obywatelstwo honorowe? Jak to jest? E, nie, dostałem... Tam taką... jest, jest sołty. Wójt. Tam jest sołtys Miedzianki i, i, i wójt gminy Janowice Wielkie. Miałem spotkanie, które było ak przyjemne, mm, zaraz po premierze książki. Miałem spotkanie w Jeleniej Górze, na które przyszli mieszkańcy z Zabobrza. E, I zaraz po tym spotkaniu, ono było 17 chyba na 19 było wyznaczone spotkanie w Miedziance. Wjeździ mnie tam, ja myślę, że do sama, za nami jecha kawa kawałka do samochodów, które też jechały. Takie weselne takie wesele. Przyszli, znaczy moim zdaniem, jakby ktoś był złodziejem i wiedział, to mógłby w tym czasie obrobić całe Janowice Wielkie i nikt by nie zwrócił uwagi, bo wszyscy byli tam w tej świetlicy. Za ślubiny Springera z Miedzianką. Trochę tak i to były naprawdę za ślubiny, bo oprócz tego, że ośmiu wytypowanych mieszkańców Janowic z wójtem, uczniem podstawówki i szefową Koła Gospodyń wielkich, więc taki społeczny przekrój był, czytało fragmenty Miedzianki na żywo. Co prawda nie wiedzieli do końca, że znaczy, ile, ja też czasami nie wiem, ile trzeba tekstu, żeby to odpowiednio trwało. No nie? Więc wybrałem takie fragmenty po 40 minut. Więc to spotkałem, trwało 3,5 godziny. E, e, Ważny wątek, zaraz do niego wrócę. E, tak. e, więc e, to było e, bardzo przyjemne i, i ciekawe. A na końcu dostałem prezent w postaci takiej sakiewki z ziemią z Mielianki. Więc były za ślubiny. Takie. Z, tą, z którą ziemią? No nie znaczy taką, nie wiem, nie zaglądałem do środka. Zakładam, że nasypali tam jakieś. No nie sprawdzałem, się, czy, nie jak... sprawdzałem. Stoi u Gegera? Nie, no. a to jest w ogóle ciekawa historia propos licznika Geigera. Co się oczywiście wiąże z tym, co się nadal dzieje w Miedziance, bo. Ale zanim opowiesz o liczniku Geigera, to tylko chciałem Państwu powiedzieć, że z powodu ciśnienia rzeczywistości. Nie mamy bardzo dużo czasu, nie mamy i pół godziny, nie będzie i pół godzin, a ponieważ bardzo bym chciał, żebyście Państwo wzięli udział w tej rozmowie, to już Was uprzedzam, że za chwilę będziecie mogli do tej rozmowy się włączyć i bardzo proszę o to, żebyście byli gotowi, żebyście Filipa o tak. coś zapytali, zaraz, niemal zaraz po tym, jak opowie o liczniku Kajkera. Gdyż. E, dzieje się w Miedziance jeszcze więcej, nie dalej jak półtora miesiąca temu, e, ostatni weekend sierpnia, odbył się tam pierwszy festiwal Miedzianka Fest na który to zaprosiliśmy reporterów, e, którzy to w kościele, z którego wyniesiono wszystkie rzeczy, które uświęcają kościół, e, opowiadali o swoich książkach, e, robiliśmy spacery po miedziance, e, był, co tam jeszcze był koncert, czy był y, spektakl dla generalnie była impreza, był event. Przez y, 2,5 dnia y, przyjechało mnóstwo ludzi. A propos ziemi z uranem, to przyjechał też geolog, który miał ludziom pokazywać jakie skały są w miedziance i jak się nazywają. No i żeby ten geolog mógł przyjechać, to trzeba było, jako że był sierpień, zdjąć koparką warstwę roślinności, żeby ludzie przed dotarciem do kamienia nie musieli się przedzierać przez pokrzywy. No i zadzwoniliśmy do firmy, która miała to zrobić i mówimy przyjedźcie, zróbcie koparką tak, zapłacimy wam tam ile? 100 zł i będziemy mieli odkrytą ziemię. A oni się zastanawiali z samejami, powiedzieli, że nie mogą tego zrobić, ponieważ wiedzą, że w Miedziance był uran i jak ich pracownik zrobi tą koparką tak, zostanie choroby popromiennej, w wyniku której będzie umierał w mękach i wystosuje względem nich pozew na wielomilionowe odszkodowanie. Imponujące. Eee, więc... Wielkie brawa. Bo... Da. <śmiech> więc poprosiliśmy kogoś innego, żeby przyjechał z tą swoją koparką. No ale to się wiąże właśnie z tym kolejną rzeczą, która tam się dzieje, czyli z festiwalem. Mi w życiu do głowy, nie przyszło po tylu latach, że będziemy to tam robić. A robimy to dlatego, że dwa lata wcześniej teatr Norwida w Jeleniej Górze, który wystawiał przedstawienie Miedzianka na podstawie książki, adaptację, wymyślił, że wystawi to raz w Miedziance. Ja tam pojechałem wtedy na tą premierę i to było coś absolutnie poruszającego i wymagającego się, wymagającego się opisowi. No bo w tej książce są przedstawione różnego rodzaju sceny. Też ta z Lonami, ale też inne, na które mam więcej dowodów e, i dokumentacji. Jak, go, jak Marsze Hitler Jugend y, przez miasteczko. E, i, e, no i ja to opisałem na podstawie relacji niemieckich mieszkańców. To się znalazło w książce. Potem zostało jakoś tam przetworzone przez y, y, autorów y, sztuki. No, a potem ta scena, którą ja miałem w głowie raczej jako opowieść kogoś, co, którą usłyszałem albo przeczytałem znajduje się w tej przestrzeni, bo to Hitler nagle zaczął maszerować tą drogą przez Kupferberg w nocy z pochodniami, śpiewając te swoje pieśni. E, I to było absolutnie poruszające, bo wiele tych sytuacji, które ja opisałem w książce, one, one zostały odtworzone w tej przestrzeni. I, e, I to było fantastyczne wydarzenie. Przyjechało wtedy mnóstwo ludzi. Przyjechał jeden górski Zakład Komunikacji Miejskiej, nie wiem jak on się tam nazywa. Podstawił nawet autobus, który na wyświetlaczu wyświetlił sobie miedzianka. E, a ja spędziłem długie trzy miesiące w y, bibliotece w Jeleniej Górze y, y, czytając nowiny Jeleniogórskie i studiując m.in. rozkłady jazdy autobusów patrząc kiedy się ostatnie autobusy przestały jeździć do Miedzianki więc jakby dla mnie widok autobusu zupełnie nowoczesnego z napisem Miedzianka był również mocno poruszający e, no i jakby wokół tego spektaklu tam, to, to była taka jednodniowa impreza e, wokół tego spektaklu nagromadziłeś jakieś dużo takiej fajnej energii i fajnych ludzi i my po dwóch latach doszliśmy do wniosku, że Chcemy w sumie tą energię tam przywołać z powrotem, dlatego zrobiliśmy festiwal. I teraz go podsumowujemy, jeszcze dyskutujemy, czy będziemy go robić ponownie, ale jakby wszyscy jesteśmy strasznie naładowani tym, co tam się wydarzyło. To zarówno nasze spotkanie dzisiejsze tutaj i rozmowa na ten akurat temat, jak i historia tego, że książka została wydana po angielsku, ale też. W innych językach, bo powiedziałeś, że po czesku. Tak? Po czesku już jest, w przyszłym roku będzie po niemiecku, a jeszcze będzie po węgiersku. Czyli właściwie można powiedzieć, że ta książka nie chce jakoś od ciebie odejść w jakąś przeszłość i też interesuje mnie, czy zbierając te historie i będąc jakoś współuczestnikiem tego, że jakieś nowe życie tam zostało tchnięte w miedziankę, to czy myślisz, że będziesz dopisywał jakiś. Jakąś kolejną historię tę za dekadę na przykład. Być może tak, znaczy będę dopisywał pewnie do posłowia nowe rzeczy. znaczy to posłowie w tym ostatnim wydaniu ma taką funkcję uzupełniającą, znaczy ono dosyć tak chronologicznie dopisuje to co się wydarzyło po i myślę, że to jeżeli będziemy ją wydawać za 10 lat znowu, bo można zakładać, że tak nie będziemy, no ale tej, od, od, od początku cały czas jest dodrukowywana miedzianka, cały czas się dobrze sprzedaje, to, yy, no to pewnie będę dopisywał co jakiś czas nowe rozdziały, które tam się pojawiają. To jest fajne, że mnie to miejsce nie puszcza, ja tam często jestem i lubię tam jeździć, nie tylko dlatego, że to jest ważne miejsce dla mnie, ale tam jest po prostu fajnie. To jest fajne miejsce w Polsce. W ogóle Rudawy Janowickie są jednym z najfajniejszych miejsc w Polsce i cieszę się, że ta Miedzianka jest akurat w tych Rudawach. I, ale też jakby, ja nie umiem odpuścić tego miejsca. To nie jest tak, że ja tam wyczekuję kolejnych wydarzeń. Ale raczej same przychodzą i same się dzieją. Też dlatego, że ta książka całkowicie mi zmieniła życie. No, ja pamiętam, że na miesiąc przed ukazaniem się Miedzianki musiałem poprosić tygodnik polityka, żeby mi dał zaliczki 1000 złotych na jakiś materiał, który miałem dla nich robić w grudniu, bo nie miałem kasy na czynsz. Więc jakby to było tak, a po tej książce bardzo wiele się zmieniło i już pomijam, że nie mam takich problemów, ale też otworzyły mi się drogi do pisania nowych książek, współpracy z różnymi redakcjami i w ogóle robienia tego, co sobie w życiu wymarzyłem. W tych spotkaniach takich egzotycznych, tak? czyli w San Francisco na przykład, czy gdzie tam w Nowym Jorku, w Chicago, na Minneapolis, tak? Mhm. To z, z takiego pakietu tych najdziwniejszych pytań i reakcji na książkę, to masz takie wspomnienie, że, że, że to jest coś, co cię zupełnie wybiło z rytmu, nie wiem, zaskoczyło. No i było kilka takich historii. No jedna była taka, że na spotkaniu tutaj w Nowym Jorku zostałem poproszony o to, żeby objaśnić taki kontekst historyczny tego, że to się tam zmieniały, te granice. No nie? W sensie, że to była... Były najpierw Niemcy, później była Polska i w ogóle to się stało. No i ja mówię, no wiecie Państwo, no, no była taka tam, spotkało się cztery gości w Jaucie, coś tam pogadali... I, i, i tyle. Nie? I oni tak do i co było w tej jałcie? No, Okej, okay, dobra, to jest w, w tym miejscu. No i jakby to było dosyć e, zadziwiające, no, oni byli naprawdę bardzo mm, zaskoczeni tym, że granice w Europie były rysowane jednak kilka razy w historii. E, ale druga rzecz, która chyba była bardziej zaskakująca i która chyba może nam dać też trochę do myślenia, to było to, że dyskusja o miedziance mm, w Stanach. Na wszystkich spotkaniach, ale też w rozmowach z dziennikarzami czy w recenzjach, które się pojawiały tej książki, to była dyskusja głównie o środowiskowym czy ekologicznym wymiarze czy wymowie tej książki. To znaczy, że rabunkowa eksploatacja środowiska i matki ziemi obraca się przeciwko nam i doprowadza do kryzysu cywilizację. No bo tak można to w soczewce opowiedzieć. Ja nie pamiętam, żeby w Polsce jakikolwiek dziennikarz zadał mi o to pytanie i nie pamiętam, żebyśmy na jakimkolwiek spotkaniu autorskim o tym rozmawiali. No, a ty... ty porozmawiajmy. <grych> Możemy porozmawiać. Ale jakby tego tematu w ogóle w polskiej debacie nie było. Co ciekawe, teraz byłem w Czechach promując e, czeskie wydanie i dziennikarz e, z jednego z tygodników zapytał mnie, gdzie się w Polsce kończą Sudety? I jakbyście państwo mieli odpowiedzieć, gdzie się w Polsce kończą Sudety? No? No właśnie, ja mniej więcej podobnie zareagowałem. Mówię, no nie wiem, tam gdzie się płasko robi, ale jakby tak, gróbca rzecz biorąc, Sudety to góry. No w Czechach jest inaczej. Sudety w Czechach to jest cały ten obszar, który był zamieszkiwany przez Niemców, mimo może być płaski, ale i tak nazywają to Sudetami. I, jakby tam, i Sudety w Czechach są krainą kulturową. Znaczy, to, to jest pojęcie kulturowe, a nie geograficzne. U nas jest tylko geograficzne. To było super otwierające dla mnie dyskutować z nimi o tym i oni byli kompletnie skoncentrowani na wątku byli Niemcy i ich nie ma, ci Czesi. Amerykanie w ogóle nic, ekologia, środowisko i tego typu klimaty, Czesi raczej w zupełnie inną stronę. Więc ciekawe na czym będą Niemcy skoncentrowani, a ja to się dowiem w przyszłym roku. A kiedy się książka okazuje? Jakoś w przyszłym roku, ale nie wiem, czy wiosną, czy jesienią. Ale to na pewno już plan podróży po Niemczech mam. Jeszcze nie mam, jeszcze nie mam, będę miał. Trudno uwierzyć. Teraz jest problem z wysyłaniem takich dziennikarzy za pieniądze, wiesz, jak jest. nie. Czy <ścoughs> już ktoś z Państwa chciałby się włączyć do naszej rozmowy, to zapraszam serdecznie. Podzielę się mikrofonem. Nie, no nie róbcie mi tego. No to wracamy do wątków ekologicznych. W, w, w tej opowieści, w tym wątku, czy w tej części tej całej historii, tak, bo tak naprawdę opowiadamy. opowiadasz w swojej książce, a my czytamy o blisko 700-letniej historii właściwie, mieściny, miasteczka, osady, tam, tak, ona pulsuje. Mhm. Ona jest jak Wszeświat, tak? Zmniejsza się, zwiększa się. No. Tak to mniej więcej jest. Jest ten, jest ten rzeczywiście radykalny epizod uranowy, który gdzieś w jakimś sensie tę książkę trochę przytłacza, trochę by wychodzić z tej opowieści i ją chwilami, można powiedzieć, niezależnie od swojej objętości, czy takiego wymiaru czasowego, gdzie się nawet dominuje, tak? mhm. Ale to, co w tym wątku, który tam się pojawia, który jest właściwie i brutalną bardzo opowieścią, i opowieścią o przemocy, Mm, takiej politycznej aparatu przemocy w, w tym czasie stalinowskim, co teoretycznie nie jest jakimś zaskoczeniem wielkim, to... Ja, to, to Ci wejdę w słowo. A do... Dobre, to, dobra, to, to Ci później tak, wejdę Ja to do końca już, już kończę. Właściwie mi niewiele brakuje. To, to, co mnie zafascynowało w tym wątku, to, to ten wątek wiesz, relacji z tak zwanymi radzieckimi, czyli hmm. z Rosjanami, no ale tak naprawdę z radzieckimi, tak? hmm. którzy tam są funkcjonariuszami, są inżynierami, są nadzorcami trochę, ale właściwie gdzieś z tego wychodzi bardzo ciep ciepły obraz tych relacji, zupełnie niepasujący. Że Radziecki mi powiedział, żeby nie pić wody w kopalni. Nie? I Albo żeby, żeby śniadanie jak i że on to zapamiętał, i ale... że Radziecki mu to powiedział, a nie. Ale tam jest jeszcze wcześniejsze coś dotyczące radzieckich, to to znaczy ten moment, w którym jeszcze są Niemcy i jest y, do, ten nie, komendant Jeleniej Góry już radziecki, który wszedł tam z konkretnymi dywizjami i ten komendant mówi tym Niemcom na zebraniu bodaj w lipcu 45, ale można mnie tu złapać na nieścisłości, że... Y, jak chcecie wyjeżdżać, to wyjedźcie teraz, my organizujemy ten wasz wyjazd. Bo jak przyjadą Polacy i wam zorganizują wyjazd i tutaj imprezę, to dopiero pożałujecie. Nie? To też trzeba poddać, że te dywizje, które wkraczały do Jeleniej Góry i tam w rejon, i Kotlinie Jeleniej Górskiej to one w porównaniu z innymi, które przetaczały się przez nasze ziemię w czasie 1945, to zachowywały się jeszcze w miarę w miarę. No, nie? Tam nie było takich historii jak na Mazurach czy na Pomorzu Zachodnim e, i nie było też w Kotlinie Jeleniej Górskiej równania miast z ziemią, tak jak się działo choćby trochę wcześniej nie, w Strzegomią na przykład bo relacje ze Estrzegami'a są absolutnie dramatyczne. Więc ten radziecki rzeczywiście na no, takiego wychodzi... Znaczy trochę jest tak, że rzeczywiście ten, ten główny radziecki, tam gdzieś, to on jest ten zły. A ci, co byli na miejscu, to oni nie, nie do końca byli źli. Ale, znaczy nie, nie do końca byli przedstawiani w tych relacjach jako ci najgorsi. Natomiast to, co jest warte podkreślenia, to też to, mówiłeś o tej przemocy z tego czasu kopalni i to był początek lat 50., czyli też najgorszy okres w naszej historii. Ja byłem przygotowany też poprzez opowieści górników i mieszkańców na hardkorowe historie naprawdę, na to, że rzeczywiście tam tych ludzi w tej kopalni zabijano strzałem w głowę. Natomiast ludzie z IPN-u mi powiedzieli, że nie ma ani jednego dowodu na to, żeby ktokolwiek w tej konkretnej kopalni Miedzianka został uśmiercony w taki sposób, że yy, y, oczywiście chodziły legendy o budnikach, którzy znikali z Miedzianki, ale oni znikali raczej dlatego, że gadali za dużo albo byli nieodpowiedni i się nie podobali władzy, więc przychodzili do nich w pewnym momencie smutni panowie i mówili, że mają całą noc na opuszczenie Miedzianki, odwozili ich na dworzec w Wielonej Górze ciężarówką z podstawowym dobytkiem, co w pociąg, jechali gdzieś tam i oni w ten sposób znikali, natomiast nie byli zabijani. Te dwie historie o zabitych budnikach przez UBC to były, to były historie... Yy, no Dziwne i wariackie, no bo to krzyczanie niech żyje Mikołajczyk na imieniach górnika Mikołajczyk i na skutek tego wpadali funkcjonariusze i robili rozróbę, bo myśleli, że nie o tego Mikołajczyka chodzi. No to oczywiście jest tragiczne, ale to były jedyne potwierdzone przypadki takiej śmierci w wyniku wyrażania poglądów, czy domniemanych poglądów miejscu i w tamtym czasie, więc y, oczywiście to nie znaczy, że ta kopalnia, czy, że tam się nie działy rzeczy straszne, bo to rabunkowe wydobycie uranu, y, też pod kuratywą pod radziecką, ale przez polskich robotników odbywało się z bez poszanowania jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa pracy, więc oni byli tam jakby zachęcani, zmuszani do pracy na najwyższych obrotach przy minimalnych nakładach na bezpieczeństwo, więc tych wypadków tam było od groma oczywiście i chorób w wyniku pracy w tych kopalniach też było bardzo dużo, ale z nimi jest też taki problem, że trudno udowodnić dzisiaj tym jeszcze resztkom budników, którzy zostali bezpośredni związek między tym, na co polują, a tym, że pracowali gdzieś tam kiedyś w kopalni uranu. Tak się właściwie przez chwilę zastanawiałem o takie dziwne skojarzenie, które z kolei łączy tą miedziankę ze Stanami, w których wyszła twoja książka, że ponieważ to był taki dziwny czas w ogóle polityczny na świecie i że w jakimś sensie taka paranoiczna atmosfera w tej kopalni, która polegała na tym, tam opisujesz dosyć dokładnie tą scenę, kiedy oni wychodzą i przez pół godziny wytrzepują swoje ubrania z najmniejszych kamyczków, pyłów, żeby tam nie została żadna pozostałość, bo potem mieli bramkę, która jak jak dzwoniła, to to się wiązało z kłopotami i przypomniało mi się, jak, jak czytałem i też oglądałem jakiś film o amerykańskim programie Manhattan, gdzie budowano no tak. bombę atomową i tam pewien rodzaj histerii takiej szpiegowskiej, po prostu był właściwie identyczny. Ale wiecie, to nie było pozbawione podstaw? Bo przecież był Belk o nazwisku bodaj, Quivre, który to trafił do kopalni R1 i miał y, jedno podstawowe zadanie, a że był z tych y, Franki, y, y, Francuzów i Belgów, którzy na dolnym Śląsku pracowali w kopalniach, to komuniści y, stamtąd, y, to y, miał zadanie wynieść bryłkę urobku i wyjechać. Tylko nieszczęśliwie się zakochał w Polsce. Polka nieszczęśliwie miała znajomych, którzy mieli znajomych i tam była historia na osobną w ogóle, przynajmniej na film dobry, ze śpiegami, gonieniem się po lasach i ostatecznie y, Quivre skończył na Rakowieckiej w Warszawie i w ramach jakiejś wymiany śpiegów na Zamglonym Moście trafił z powrotem na zachód, ale on tam był. I y, też historia o tym, że y, różnego rodzaju ambasady organizowały wycieczki na Dolny Śląsk, akurat y, zachodnie, na początku lat 50 i 60 żeby się tak rozejrzeć i, i tego typu historie, to też chodziły. Więc to, to nie było tak, że mm, to, to wydobycie uranu w kopalniach R1 to ono było tak super tajne, bo ono było tajne, oczywiście kopalnia w Miedziance była papiernią w papierach, e, a inne zakłady były jakimiś tam rzeźniami i innego typu historiami. E, natomiast one były w, obszarze zainteresowania zachodnich wywiadów, to bez wątpienia. I Civre jest, historia jego jest potwierdzeniem tego. Ale Paradenia oczywiście też była. Go, go, go, go sobie wyobrażam Z tego co pamiętam, opisywałeś, że, że tam yy 0,2% wagowo tak, yy, to była ta... No właśnie, bo to, była ta ruda, czy tak naprawdę... Można jeść ten piach. No, tak mówiąc z prozą, to, to naprawdę jakby ta ruda uranowa, zwłaszcza w miedziance, dlatego ta kopalnia działała tylko 3 lata, tak naprawdę, czwarty rok ją likwidowali. Ona miała tak niewielką zawartość uranu, że to, to wydobycie i koncentrowanie tego urobku było tak nieopłacalne, że co dali siana z tym. I, I dlatego mnie na przykład bawiła historia o tym panu, co tą koparką nie może tam ruszyć ziemi, bo mógłby się w niej wytarzać i by mu nic nie było. No. W, też w tej opowieści Twojej miedziankowej jest mnóstwo takich zupełnie surrealistycznych opowieści. Tam ja pamiętam tą historię z kolei z tym inżynierem, który odkrył ile, ile z kolei miedzi, rudy miedzi jest w tych hałdach. Ale ponieważ oficjalnie wydobywanie miedzi z hałd nie istniało jako forma tak. pozyskiwania miedzi, to on dokonywał y, symulacyjnych wybuchów żeby uzasadnić zdobywanie miedzi, którą wyciągali po prostu z hałdy, tak? No tak, albo historia o gościu, który pracował w mleczarni musiał coś zrobić z serwatką, więc wpuścił ją do kanałów y, nieczujnych kopalni w Miedziance, a ona wypłynęła bobrem i wytyła ryby gdzieś tam na jakimś odcinku. Y, ale też surrealistyczne historie, które nie miały potwierdzenia w faktach, typu... To Czesi bardzo się cieszyli, jak to opowiadałem, że w miedziance były ukryte rakiety wycelowane w czasach w 1968. Takie legendy chodziły, wcześniej bardzo się cieszyli, że to opowiadałem. Albo że to moja ulubiona była taka i to. To ty... się cieszyli. No nie, no także mają jakiś taki związek, wiesz, że. Z miedzianką bezpośrednio. Tak, ta, Że nie tylko ale rakiety i miedzianka. No taki poczuli wspólnotę z nami. Ale też historia o tym. Że i ona się pojawiała notorycznie w opowieściach różnych takich, gdzie tam jest ta, ta, ta, ta odkrywca ta gazeta jest taka, no nie? Co tam oni wykają tych skarbów? No to na, na forach tego typu pojawiały się historie, że w miedziance jest ukryta, znaczy nie ukryta, Rosjanie schowali bursztynową komnatę w miedziance i zalali ją wodą. Najgorsza rzecz, jaką można zrobić z czymś takim jak bursztynowa komnata, jak się ją ma, to schować pod ziemią w miejscu, do którego się nie będzie miał później dostępu i zalać ją wodą. No nie? Więc y, tego typu historii było dosyć sporo, i y, y, one wszystkie tak się ocierały o taki no, science fiction czasami mocny. No tak, to jest taka, ta, ta, ten rodzaj wyobraźni, uruchamia się u nas łatwo tajemniczy złoty pociąg. No, ale złoty pociąg to jest super, super historia, <śmiech> w tak <ogóle>, gdyż. <śmiech> e no bo ze złotym pociągiem było tak, że yy, on się tam oczywiście dzieje w Od tym Wałbrzyku. On jechał w a dojechał... Tak, i jak się porozmawia z kimkolwiek z władz miejskich Wałbrzycha, to oni mówią im dużej szukając szukają złotego pociągu, tym lepiej. Tym bardziej on tam jest. Tym bardziej on tam jest i tym lepiej promocyjnie dla naszego miasta. Ja jak robiłem Miasto Archipelag, to tam trochę się rozglądałem wokół tego tematu. Ostatecznie uznaliśmy, że on jest w ogóle bez, bezużyteczny dla naszej opowieści o Wałbrzychu. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że ten teren no, ma rozliczne legendy miejskie, którymi się warto i łatwo można żywić i karmić i, e, i takich, tego typu opowieści. Ale z drugiej strony jest zamek w Karpnikach, no, 10 km od Miedzianki, w którym to zamku, i co do tego są bardzo potwierdzone dokumenty, Niemcy składowali wszystkie dobra, yy, czy znaczy dzieła sztuki zrabowane z Dolnego Śląska w pewnym momencie i w lutym 45 one wyjechały gdzieś tam na zachód i się ślad po nich urywa, e, ale są zdjęcia skrzyni na tym zamku, tam teraz działa super luksusowy hotel, więc no nie trudno, jak się trafi na taką relację jednego czy drugiego Niemca w jakichś tam pamiętnikach czy wspomnieniach, później sobie dopisywać różnego rodzaju ciągi dalsze, które są tak podniecające. A potem się przespać w takim hotelu. Ja jeszcze, ponownie po raz kolejny apel o to, żebyście Państwo zabrali głos, bo pociąg, który zabierze Filipa z Prirody dzisiaj złoty. z Poznania, już jedzie. I, i, to znaczy, że w pewnym momencie po prostu. Filip... Ja, ty, ja nie wiem, czy on jedzie, bo to tym PKP to różnie bywa. Pociąg ma jeszcze godzinę, więc. Spokojnie. Już jedzie. Już gdzieś jedzie, jest gniezna, czy gdzieś nie wiem. Tak? Proszę bardzo. Ja chciałabym, tak może jeszcze zrobię taką przerwę na reklamę, bo zapomniałam powiedzieć, że gości nas tutaj wspaniały stary browar i, i najlepsza księgarnia w na Bukarest, księgarze z głową i bez głowy. A po przerwie na reklamę chciałabym coś takiego powiedzieć, że na tym naszym festiwalu od kilku dni rozmawiamy sobie o mieście. I sobie rozmawiamy różnie, bo były takie optymistyczne, fajne historie o, o Poznaniu, kiedy czekały. Była taka bardzo mądra debata, bardzo o głów, jak robić miasto z głową. No a dzisiaj rozmawiamy o mieście, którego nie ma. I to jest takie trochę smutne. Ostatnie nasze spotkanie z Panem Kubickim mówiło o tym, o wynajdywaniu miejskości. I ja zapytałam, czy jak tak Pan Kubicki badał tą przeszłość miasta XIII wieku, czy znalazł coś takiego, jakąś taką regułę trwania miast, jako coś pocieszającego? mówię, tak, tak, miasta generalnie trwają od XIII wieku i jak widzicie są. No a tutaj mamy takie miasto, którego nie ma i to, i to jest takie trochę przygnębiające, ale z drugiej strony okazuje się, że takie miasto, którego nie ma, można czytać jako otwartą książkę i właściwie ta opowieść o nim czasami jest bardziej pasjonująca niż opowieść o miastach, które są i, i bywają takie nudne. I właśnie nie wiem, czy to jest tylko kwestia tego, że miedzianka była taka super, czy, czy tego, że, że pan tak świetnie to wszystko opisuje. Czy miedzianka była super, na pewno, bo to ona była małym miasteczkiem, ale bardzo pod wieloma względami samowystarczalnym. Tam było wszystko w pewnym momencie, czego ci ludzie potrzebowali do życia. I ono miało też taką, ono, było, ono jednak wyrosło na takim pluskiej miejskości, nie? w sensie takiej, że oni no, pod niektórymi względami, nie mieli opery, nie? ale pod niektórymi względami oni byli samowystarczalną strukturą miejską z myśleniem o tym, że jesteśmy y, samodzielni, że mamy tutaj swoje stowarzyszenia, sami organizujemy sobie kulturę, sami organizujemy sport i, i tyle. E, i, I mnie to jakoś tam ujmowało w tym wszystkim, e, ale oczywiście w kontekście tego, co pani powiedziała, no to jest tak, że tam jest tam się skończyło, no bo jak się tam pojedzie, to tam jest pole, znaczy łąka, parę domów, kościół, koniec, krowa się, pasie albo koń i rodzina Pławiaków rozstawia płoty. Więc jakby w tym sensie to, to jest w stu procentach potwierdzenie tego co, co mówił Pan Kubicki. To znaczy ono sobie nie trwa i kończy się miejskość i, i tyle. Natomiast dla mnie było i to sami Niemcy mówili też, że to było jedno z najpiękniejszych miast ich kraju. Nie? Że to było jedno z najwyżej położonych miast ich kraju też. Jakby była i też ono konstruowało swoją tożsamość, to też jest ważne. Ja, ja na przykład jeżdżąc po archipelagu to może nie, bo to były jednak średnie miasta, ale w takich małych miastach czasami mam wrażenie, że one nie, nie, nie mają potrzeby konstruowania swojej tożsamości, a Kupferberg konstruował swoją tożsamość. O Miedziance już nie do końca można to powiedzieć, ale Kupferberg bez wątpienia konstruował swoją tożsamość w oparciu o browar, w oparciu o jakąś tam historię swoją, która sięgała jednak parę wieków wstecz, w oparciu o górnictwo oczywiście i tak dalej. Miedzianka już raczej leciała tym rozpędem przywiezionym z różnych stron świata, bo to też była inna historia przesiedleńcza niż zwykle była. To była jednak historia ludzi z całej Polski, nie tylko ze wschodu, ale ze z północy, spod Poznania, spod tam, nie wiem, jak Jakąś historię, bo to jest Lisza, czyli konina, więc to. Spodżowo Spod też jedną. Ale więc to tak by było trochę inaczej. Ale jakby pewnie się przyjrzeć już tak bardziej naukowym okiem na te mechanizmy budowania tożsamości to by było super pouczające. Tylko to nie był mój temat trochę, nie? Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby Filipa tutaj zagadnąć, zapytać, podzielić się. Jakąś refleksją? Nie. To, to właściwie jak już przechodzimy na taki poziom rozmowy o mieście i tym, co o mieście opowiada twoja książka, oprócz tego, że właściwie je wskrzesza do istnienia, no to tutaj jest ten wątek ciekawy, ekologiczny. Tak, że, że to jest groźba, która wisi nad każdym miastem, mhm. tak, na przykład. Myślenie ekologiczne to jest myślenie, które jest stosunkowo świeże, niezbyt też to popularne, wydaje się, w Polsce, szczególnie w myśleniu takim o, o mieście, tak? Mhm. Tylko, że tutaj mamy jeszcze inny zupełnie przypadek, czyli czegoś takiego jak jak pewien rodzaj no, dzikiego zachodu, który był związany z kopalinami, z różnymi skarbami, które, które w ziemi były, które były wtedy stosunkowo łatwo wydobywane. potem to się coraz bardziej komplikowało. Tam pasjonująca jest ta historia tej pomyłkowej, właściwie tej koncesji, którą dostał Królewskiej. Ten jeden z pierwszych tam wydobywców tak? i potem kolejnych negocjacji. A właściwie, czy takie się taki pomysł, żeby jakoś nie wiem, udostępnić te te sieć tych korytarzy? Czy nie, to jest... bo one były niezabezpieczone. Nie pomysły... Ale te niemieckie bo to były zabezpieczone. Tak, jest... ale te niemieckie to już do nich dostęp jest bardzo utrudniony. Ja nie, nie sądzę, żeby znalazł się ktokolwiek. Znaczy, ja znam parę osób, które wiedzą gdzie wejść. To są, to, co są, są. I oni tam łażą czasem. Tylko, że akurat łażenie po korytarzach w Miedziance to, to jest naprawdę taki już ekstremalny sport. Znaczy, to, to, tam już jest taka sieć, ja widziałem mapy korytarzy różnymi kolorami rysowane, każdy kolor powiedział określonemu etapowi eksploatacji. Naprawdę czasami się robiło czarno, bo te kolory na siebie nakładały się po 5-6 i było po prostu już, nie było widać co gdzie jest. Więc nie wydaje mi się, żeby znalazł się ktokolwiek, kto by chciał w jakiś systematyczny sposób udostępniać czy eksplorować te korytarze w taki szerszy sposób. To się oczywiście w regionie dzieje, no bo w kowarach można wejść do sztolni, tam nawet można poddychać tym radonem i mógł się uleczyć. Natomiast w Miedziance chyba nie. Natomiast od czasu do czasu odżywa pomysł, żeby rozpocząć eksploatację w Miedziance, czy w ogóle tam w regionie. No różnych rzeczy. Ostatnio jacyś Australijczycy się pojawiali z prośbą o odwierty próbne bodaj tam na srebro czy na coś. Technologia tam się zmieniła. no Jakby wiemy, trochę rzeczy poszło do przodu, tam tamtego czasu kiedy wydobywano tam ostatni jak cokolwiek. Ale póki co, na razie to są tylko takie od czasu do czasu, jak się przejrzy, czy śledzi media jeleniogórskie, to, to widać, że ten temat wraca, że jakiś Nowozeland, czy zawsze z jakichś takich, wiesz, jak Michael Jackson z tym swoim parkiem rozrywki, nie? W pewnym momencie był takim, jeździł poza Europie i miał budować ten park. No to tutaj też tak trochę jest, że co jakiś czas pojawiają się głosy, że to wydobycie wróci i, i że może uran, albo srebro, albo coś tam, albo coś tam. Natomiast to, to jest dosyć yy, typowe akurat dla tego, tej konkretnej góry, czyli dla miedzianki, to, to jest to, że. To się jakoś nazywa w geologii, ja oczywiście tego nie pamiętam, ale generalnie jest tak, że na powierzchni te złoża są bardzo obiecujące, a wewnątrz są bardzo rozczarowujące. I na tym się nacinali wszyscy wydobywcy w historii tego miejsca, od tego średniowiecza. zaczyna przyjeżdżali, odkrywali, że jest super, otwierali, inwestowali, wkładali kasę i okazywało się, że po kilku latach jest po Im wszystkim. Im głębiej tym gorzej. Im głębiej tym gorzej i z tym uranem było dokładnie tak samo. I, i, i może dlatego też ci nowozelandczycy nauczyli się trochę coś z historii. To jeśli z Państwa strony nie ma jakiegoś pytania, to jeszcze chciałem Cię zapytać o taką rzecz, że właściwie Miedzianka jako Twoja pierwsza książka i zmieniająca Twoją biografię, ale też taka właśnie taka opowieść o mieście, delikatnie mówiąc nieoczywistym, bo mieście, którego nie ma już dzisiaj, a kiedyś było miasteczkiem, ale ona cię właściwie popchnęła w tą stronę, że miasto jest żywiołem twojego pisania, tak? no, miasto, jego wygląd, architektura, sposób konstruowania, sposób zamieszkiwania i różnych związanych z tym problemów. Właściwie jak ty widzisz taką linię, jak to cię, na ile to ci, na ile to głębi w tobie, po prostu miedzianka była tym pomysłem takim inicjującym taką Tym momentem, kiedy masa krytyczna została przekroczona i zacząłeś to z siebie wyrzucać, a potem musiałeś już pójść tą drogą, czy jakoś Miedzianka ci to w inny sposób uświadomiła? Ja, czy ja myślę, że mm, miasto to nie jest to słowo klucz, ale ono się łączy z tym słowem kluczem właściwym, którego bym użył, bo ja Miedzianka bez wątpienia była... Yy, dla mnie formująca z tych wszystkich powodów, o których mówiliśmy, ale też z tego powodu, że tutaj punktem wyjścia była przestrzeń. I nie miasto, a przestrzeń jako taka i przestrzeń jako nośnik historii jest dla mnie, no jak spojrzeć na wszystkie inne moje książki, to ona tam jest i ona jest punktem wyjścia. I czemu tak jest, to ja nie wiem. Musiałbym się pewnie położyć u psychoterapeuty na kozetce i byśmy sobie o tym porozmawiali. Natomiast no mam tak, że bardziej dla mnie działa spotkanie z przestrzenią niż z człowiekiem, że, że o wiele częściej w swojej w głowie mogę odszukać momenty, w których przestrzeń mnie bardzo głęboko poruszyła, a rzadziej mogę odszukać takie momenty w spotkaniach z ludźmi, co na pierwszy rzut oka czyni ze mnie kiepskiego reportera. No, reporter raczej ma tak, że to w spotkaniu z człowiekiem odkrywa historię i, i, i idzie za tą historią i za tym bohaterem. Ja raczej mam tak, że odkrywam miejsce, które budzi we mnie jakieś pytania. I y, ja na te pytania szukam sobie odpowiedzi w źródłach, w rozmowach z ludźmi, w pewnych doświadczeniach tej przestrzeni itd. itd. I o ile miedzianka to było wszystko. Jeszcze czasami mam taki problem, ja uczę w polskiej szkole reportażu i Czasem też przychodzę na zajęcia, które prowadzi Paweł Goziński. I Paweł Goziński kiedyś tam opowiadał o mojej książce. Ja byłem przerażony tym, co, co on o niej mówił, bo wiele rzeczy, o których on mówił, jako o świadomych zabiegach twórczych, wynikało z mojej intuicji. Znaczy to, to się po prostu pojawiło, to nie był świadomy zabieg twórczy. Fajnie, że to wyszło i że działa, natomiast yy, raczej ta książka, jako że to był debiut i też niezamówiony, to była książka, która nie była zamówiona przez wydawnictwo, ja po prostu napisałem i wysłałem no to to powstawało raczej na takim strumieniu świadomości, a nie na bardzo rozpracowanym planie działania. Natomiast, jakbym miał powiedzieć, co z tej książki jest w innych, no to oczywiście ta przestrzeń jako punkt wyjścia, a najbardziej w Zaczynie o Zofii Oskarzy Hansenach, gdzie ja już bardzo świadomie postanowiłem, że mam biografię człowieka, czy pary ludzi i że w tej biografii wypiszę sobie po prostu listę miejsc, które się w tej biografii pojawiają, wręcz chronologicznie i potem pojażdżę, pojadę w każde z tych miejsc, stanę w tym miejscu i zastanowię się, jakie pytania to miejsce stwarza w mojej głowie, i na te pytania będę szukał odpowiedzi w rozmowach z ludźmi, którzy ich znali, w ich tekstach, w ich i tak dalej I to było całkowicie świadome, to, to było super, To było najbardziej mam takie wrażenie świadomie zaplanowana moja książka. I to już była metoda, to już było narzędzie działania konkretnego które wyrosło z Miedzianki no bo w Miedziance zrobiłem dokładnie to samo tylko nie było nie wiedziałem że to robię. nie wiedziałem, tak? że to robię. Tak. A, a w zaczynie to już to już było super wycyzelowane działanie takie twórcze powiedzmy. I gdzie teraz staniesz, w najbliższym czasie? A, I teraz jest tak, że teraz pracuję nad książką zagraniczną, o której nie mogę mówić nic więcej. Co to znaczy zagraniczna? To znaczy, że nie dotyczy Polski w żadnym stopniu. Żadne. To jest inmożliwe. Znaczy trochę dotyczy, nie sorry, dotyczy. dotyczy. Jest... Nie ma takich miejsc. No dobra, masz rację. Znaczy, w sumie ja ją piszę, tą książkę, dlatego, że... Że mnie wkurza, że pewne rzeczy się tu nie dzieją. E... Powiedz wszystko to, co możesz powiedzieć. No to już właśnie powiedziałem, nawet powiedziałem za dużo. E... Natomiast... Y... Też mam tak, że... Jak myślę sobie, dokąd pojadę, co zbadam, co chcę zobaczyć, co chcę poznać, o czym chcę usłyszeć, to to są miejsca, a nie ludzie. To, to są miejsca i wiążące się może z nimi czasem biografie, ale nie, nie konkretni ludzie. To, to u mnie nigdy tak nie było, że my, ja też jak spojrzę na te moje książki, to nie są takie książki nie wiem, jak u Lidii, Ostałowskiej czy utokmana, że tam jest historia ludzka taka, że to one te historie ludzkie wynikają z miejsca zawsze u mnie. I jak robiłem Miasto Archipelag, też po prostu łaziłem i zatrzymywałem się w różnych miejscach i spotykałem tam ludzi, ale to te miejsca mnie zatrzymywały, a nie ludzie. No, o może o Hanselach ta książka jest jednak taka, że jest o myśleniu o przestrzeni. Tak, tak? oczywiście, no to też o, tak, o to przestrzeni. To się też uzasadnia na ty, z tego, że oni są architektami, po prostu kreują przestrzeń, więc to, ten wybór, tam spis treści to są po prostu lokalizacje i on ma znaczenie w tym sensie. No i to, to ma jakąś spójność wtedy, ale nie wiem, no może u muzyku by się nie dało czegoś takiego zrobić, a może by się dało. No. też na pytanie. Tak, świetnie, co pytania? Pierwsze to potem w sprawie e, przestrzeni. To jest dla Ciebie najważniejsze, e, jeśli chodzi o, o miejsce, tak? Architektura, przyroda, e, nie wiem, klimat, e, pejzaż, że zwraca uwagę i, i, i jak gdyby no wyzwala tą energię twórczą, zaciekawienie. Czyli to jest dla mnie najważniejsze? przestrzeni, mm -hmm. tak? Bo, mm -hmm. bo, bo, bo mówi, że ona jest najważniejsza, jest punktem wyjścia, tak? Mm -hmm. To dwie rzeczy, emocja i opowieść. To znaczy z jednej strony to, że e, to miejsce nie pozostawia mnie obojętnym albo mnie zachwyca, albo co częściej mnie wkurwia. E, jakby Coś, co sprawia, że jakby na tej skali emocja ja się pojawia na jakiejś skrajni, częściej na tej negatywnej skrajni jednak. E, I to, to jest bez wątpienia jeden z punktów wyjścia, a drugie to, że. Y, ta przestrzeń budzi jakieś pytania. Ja się bardzo chcę dowiedzieć, o co chodzi. Czemu to tak wygląda? No, nie? Jakby tam źle urodzone wzięły się z tego, że mieszkałem w kamienicy secesyjnej na łazarzu, który prowadziłem się do bloku na Osiedlu Czechach i się strasznie tam źle czułem w tym bloku. I zacząłem się zastanawiać w ogóle, o co chodzi, tak? że się źle czuję. I zacząłem zgłębiać blokowisko, modernizm, jakieś maszyny do mieszkania i tak dalej, poszło samo. Ale jakby ta przestrzeń musi rodzić pytania i to czasami może być łąka. No nie? Tylko trzeba mieć trochę. Czasami jest to zdjęcie, które zobaczyło się dzień wcześniej, na którym na tej łące stoją do domy, jedzie samochód i generalnie z miasto. Ale, ale emocja i opowieść to są dwie rzeczy. Tak, ja bym się chciał dowiedzieć, czy był pan kiedyś w takim miejscu, gdzie pan stanął i pomyślał, tak by wyglądała miedzianka, jakby jej nie zburzyli. <śmiech> e, żeby tak dokładnie być w takim miejscu, to chyba nie. Ale miałem takie momenty, znaczy, mam czasami takie momenty na Dolnym Śląsku, w różnego rodzaju niewielkich miasteczkach, nie wiem, Włówek, Śląski, Kamienna Góra, okolice Jeleniej Góry, ale takie nieskomercjalizowane nie i nieturystyczne. Miałem tak w Rudawach Czeskich, które wyglądają jak Rudawy Janowickie, tylko są mniej zniszczone tymi przejawami takiej spontanicznej działalności architektoniczno- małej architektury polskiej to tam to wygląda te budawy czeskie wyglądają tak jak główku jak... na rynku nie jest taka mała. Nie, ja wiem, ja wiem, ale y, bo, bo to dwie osobne kategorie są e... Mam tak, generalnie mam tak na Dolnym Śląsku, że mimo, że on już jest trochę obrośnięty ty, tymi naleciałościami takimi, na który, z którymi borykamy się w całej Polsce, on jest mniej trochę obrośnięty tym niż reszta kraju, na przykład podchale, to, to mnie ujmują, ale tak samo mam na Mazurach, czy nie wiem, w okolicach Edonga, czyli na terenach niemieckich po prostu, że tam jednak było, to jest bardzo trudno wyjaśnić, ale generalnie w tej przestrzeni bardzo widać kulturę ludzi, którzy ją tworzyli. Oni myśleli pewnym wnętrzem, myśleli pewną, pewnym nastrojem, który ta, ta ulica, plac albo oś mają stwarzać. To, to nie był tylko taki, bo dzisiaj się mówi, że nie wiem, nie zachowujemy osi, no nie? że zaburzamy osi, budują coś na osiach widokowych czy tam takich urbanistycznych. Ale tak naprawdę nie wiemy, czemu by te osie miały służyć. A na Dolnym Przestu, jeszcze czasem w tych miastach, które są najmniej zniszczone, ja dokładnie widzę, albo nawet nie widzę, a czuję, czemu te osie mają służyć. Znaczy mają konkretnie stwarzać pewne konkretne emocje w człowieku, który się na tej osi, czy na tym placu, czy w tym zaułku znajdzie. Ja to bardzo doceniam. To jest... Cały czas jestem przed tym, żeby to napisać i opisać znalazłem kiedyś, jak pracowałem nad Miedzianką zresztą, taką książkę w jednym z antykwariatów i oczywiście jak ten sobie, ani jej nie kupiłem, ani nie sfotografowałem, ale to była książka, która była tak wolne tłumaczenie to jest. Podręcznik do projektowania sylwet y, wsi i miasteczek w Karkonoszach i Rudawach Janowickich. Czyli nie urbanistyki tych miejsc, tylko tego, jak te miejscowości będą wyglądały z punktów obserwacyjnych, jak ich sylwety będą wyglądały. Że musi być gdzieś wieża kościoła, że muszą być, że jakaś tam skala i tak dalej, i tak dalej, nie? więc jakby mi bardzo brakuje takiego myślenia i yy, jak sobie myślę o takim podręczniku, to trochę myślę o tym, że ta miedzianka też była tak wymyślona z dbałością nawet o Sylwetę z oddali, no nie? Ale takie miejsca to, to widzę, no nie wiem, no jadę do Niemiec i widzę, w Berlinie widzę trochę to, no nie? Oczywiście to jest inna skala, ale to myślenie o przestrzeni widzę w Berlinie, chociażby. Kiedyś byłem z jakąś wycieczką w Szwajcarii przez chwilę i byliśmy w miejscu, w którym budowano Muzeum Polakle, malarza mhm. i generalnie projekt był taki, że to była właściwie wioska się góry i pomysł na całym muzeum to były takie trzy hangary tak w subtelnie wpuszczone w górę. Trzy takie rury wychodzące z tej... Z tej... nie bez sensu, przecież to nie widać ile się pieniędzy publicznych wydało. Yy, ale chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym, bo to jakby nawiązanie do tego podręcznika, o którym mówiłeś. Oni nam opowiadali, że przez rok trwały symulacje i badania które konsultowały dokładne położenie i kąt wychodzenia tych, tych rur z wszystkimi możliwymi perspektywami, z których to będzie widoczne i jak to będzie oddziaływało na te miejsca. Tak? No i oczywiście zawsze jest pewnie święte pytanie, trochę wracamy do tematyki, czy miasta, czy projektowania, że no, boga się sobie mogą pozwolić, prawda? Ale e, ziemie, o których mówisz, nie były straszliwie bogate, nie, kiedy one to robiono. One były biedne. To była inna potrzeba, tak? Czy, czy obyczaj, czy co? Cywilizacja po prostu, tak? No i tu dochodzimy do tego takiego strasznie drażliwego tematu, bo ja uważam, że to była inna cywilizacja. Znaczy, że? Poziom zorganizowania społecznego, ale też tego tych zagadnień. Myślę, które... Polskę, Teraz będzie żurak.. Teraz to, to jest ta część antypolska naszego spotkania. Stopień pod wieloma względami zorganizowania, nie wiem, spójrzmy sobie naprawdę na siatkę połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku w 30 roku, tak, żeby nie było, że w 33, ale że w 30. Co tam się dzieje, ile ich było tych połączeń i jak one funkcjonowały? no to trochę się tak robi niezręcznie. Oczywiście to, to nie wynika z tego, znaczy to wynika z wielu czynników, że teraz jest inaczej, też z historii, bo jak Rosjanie przyjechali w Kotlinę na to pierwsze co zrobili, to wycięli takty elektryczne na wszystkich liniach kolejowych i wywieźli je na, na wschód. Y, natomiast y, jeśli mówimy o, o tych zagadnieniach, y, o tych przed chwilą wspominaliśmy, czyli projektowanie, myślenie o mieście jako przestrzeni dla człowieka, to ja uważam, że to była inna cywilizacja, ale to też. Y, y, y, y, to, żeby ona była inna, wynika też z ciągłości. To znaczy, że pewne rzeczy dotyczące jakości przestrzeni miejskiej, czy jakości architektury, wynikają z tego, że one miały czas się rozwinąć i że ta ciągłość dawała taką możliwość takiej dojrzałości projektowania, na przykład, jak na Dolnym Śląsku w czasach niemieckich. Okay, to jeszcze chyba ostatnie pytanie. Ostatnie dwa. Troszeczkę nawiązując do tej prawdy, o której mówiliśmy na początku, jestem ciekaw na ile jakaś taka intymna relacja, jaka się tworzy pomiędzy panem badającym pewne miejsce a tym miejscem może wpłynąć na sposób jego przedstawienia, na chęć wybierania pewnych faktów czy, czy też pokazania czegoś w nieco mniej ciemnym świetle, czy tego rodzaju pułapki się zdarzają? Nie, jeśli chodzi o miejsce to nie, jeśli chodzi o ludzi to tak, to znaczy e, nie, nie, nie mam jakiejś ambicji, żeby nie wiem, przedstawiać dane miejsce lepiej niż yy, ono wygląda, czyli lepiej niż było, yy, czy gorzej. Znaczy, nawet z ludźmi jest tak, że zawsze jest tak, że ja pamiętam taką historię, która była dla mnie niezwykle pouczająca. Pracowałem wtedy nad reportażem dla tygodnika Polityka o tym, co się dzieje w Irlandii Północnej po zakończeniu... Yy, kłopotów tak zwanych, czyli wojny domowej tam. I pojechaliśmy z isteczką, która mieszkała tam w Idlali, była Polką i mówiła trochę lepiej po angielsku, zwłaszcza w tych robotniczych dzielnicach Belfastu, w których ja na przykład z angielskim już nie dawałem rady. Pojechaliśmy do tego już Belfastu i spotkaliśmy tam akurat przez przypadek człowieka, który nas oprowadzał po jednej z dzielnic Belfastu, który jak się okazało po wielu godzinach rozmowy był... No nie wiem, czy członkiem Ira, ale bardzo bliskim sympatykiem i coś tam miał za uszami generalnie. I jak trafiliśmy do jego mieszkania, które akurat było w Divis Tower, które stoi na granicy dwóch dzielnic protestanckiej i katolickiej, w którym, to miesz... w którym to bloku na ostatnim piętrze była kwatera brytyjskiego wywiadu i Ira wysyłała tam windą ciągle bomby. Więc jakby fajna historia, no nie sama w sobie. I ja pamiętam, że siedzieliśmy w tym mieszkaniu tego gościa. On nam opowiadał te wszystkie historie. Ja byłem absolutnie zakochany w nim. Znaczy to ja byłem przeszczęśliwy, że mamy typa po prostu. Nie? I że robię notatki przez trzy godziny. I wróciliśmy do swojego pokoju i Gośka wtedy mówi, boże, co za faszysta. I ja zacząłem patrzeć w te notatki i odkryłem, że rzeczywiście to, co on mówił, to były jakieś w ogóle rzeczy, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam na poziomie w ogóle wartości. Nie? Ale w ogóle tego nie widziałem w czasie rozmowy z nim, bo byłem zafascynowany, że go znalazłem. I czasem się tak zdarza, że Człowiek się zakochuje w bohaterze nie dlatego, że on jest jakimś dobrym człowiekiem czy fantastycznym, tylko dlatego, że on jest świetnym bohaterem do tekstu. I wtedy człowiek można się pogubić. Nie wiem czy się gubię, bo to nie mnie trochę oceniać. Staram się tego nie robić i staram się z każdej strony jakby patrzeć na tą postać. Nie wiem, no, Jestem wielkim mm, miłośnikiem teorii Hansena, ale mam też wiele krytycznych przemyśleń na temat jego postaw, decyzji, nie wiem, relacji z innymi ludźmi itd. E, mm, więc to, to jest, jest takie zagrożenie. Natomiast nie wiem, czy, czy jest takie zagrożenie względem miejsca. Wydaje mi się, że nie, nigdy nie spotkałem się z takim wyzwaniem, żebym.. Miał poczucie, że jakoś odlatuje od rzeczywistości w opisie miejsca. W relacji z człowiekiem to jest duże zagrożenie. Tak. Bo wystarczy, że wiesz, nie wiem, chcesz z kimś pogadać i on ci przez trzy miesiące odmawia i w końcu się zgadza. To jest tak szczęśliwe, że się zgodził, że, że później trudno jakby słuchać właśnie, nie? Więc to, to są takie momenty. No ale to da się tego chyba uniknąć. Ale, oczywiście, zawsze jest tak, że ta osobista perspektywa zaburza obraz. No, jakby... no. no I to jeszcze mamy ostatnie pytanie. Proszę. Dzień dobry, jestem Radek. Ogólnie jestem też dolnoślązakiem. Wyczytałem pana książkę. To czy to ja nie. <gry> A może część ludzi tak. Ok. Tak. Padło słowo lwówek, no rzeczywiście rynek jest tam okropny. Cześciowo okropnie. <gry> Cały został zburzony. No ale już ale nie o, to chciałem, nie o to chciałem zapytać. Po przeczytaniu książki pojechałem tam, wysiadłem z samochodu. No i ogólnie co siedziałem tam w krzakach tylko, tyle tam jest. No i takie pierwsze pytanie, jakie było pana wrażenie po przyjeździe tam. I drugie wiążące. Czym Pan bym chciał, żeby miedzianka była za 50 lat, albo za 100? I jeżeli miałoby to zostać, może odbudowane, to w jakimś stylu? Nie, absolutnie. Znaczy, to, na to drugie pytanie łatwo odpowiedzieć. Miedzianka, um, łatwo odpowiedzieć, trudniej zrealizować. Bo ja uważam, że miedzianka z całą tą swoją historią jest doskonałą przestrzenią do milczenia. E, taką przestrzenią do milczenia, które ma znaczenie. I bardzo bym chciał, żeby ta miedzianka, ona się oczywiście rozwija, słyszał o różnych ludziach, którzy tam chcą coś budować i tak dalej. No, umówmy się, że no to nigdy nie będzie znowu miastą. No, no, no nie będzie, ale e, ja bym bardzo chciał. żeby Szynę się o Warszawy kiedyś? <grychy> e, ja... <grychy> to ładne. E, ja bym bardzo chciał, żeby to była taka przestrzeń do milczenia, no nie? W sensie. Bo Warszawy też potrzebował, Miedzianki już nie, my nie potrzebujemy w skali kraju, tak myślę. Od czasu twojej książki, jak widzisz, sytuacja się trochę zmienia. Trochę zmienia, ale myślę, że nie, nie tak dramatycznie jak w przypadku Warszawy. Cały naród odbudowuje nie w zremowane z Miedzianki wrócą do Miedzianki. Rozbierzemy sterówkę warszawską w tym celu. Więc ja... Gdańsku znowu. Albo Gdańsko. Ja bym bardzo chciał, żeby Miedzianka pozostała taką przestrzenią do znaczącego milczenia i przeżywania takiej melancholii, jaką ja tam poczułem. Nie wiem, że to brzmi trochę tak, ale uważam, że to, to jest dobre miejsce do tego. I ta kula jest super symbolem e, tego, że można budować opowieść milcząc, no nie? w sensie, że nie, nie trzeba przegadywać tej opowieści, no nie trzeba tam robić e, festynu mimo, że robimy festiwal, ale staramy się i będziemy się starać, jeśli będziemy go robić w przyszłości, robić z jakimś takim właśnie umiarem i z nastawieniem na milczenie i nieprzegadywanie. Natomiast pytanie pierwsze dotyczyło czego? Aha, co ja tam poczułem. No i ja trafiłem na miedziankę tak, że zobaczyłem archiwalne zdjęcie pokazane mi przez kogoś w regionie gminniszkowych w konkretnie. Zapytałem gdzie to jest, powiedzieli mi, że tego miejsca nie ma, zapytałem gdzie go nie ma, poszedłem tego samego dnia, stanąłem na środku łąki i pomyślałem sobie, że jakbym nie zobaczył tego zdjęcia, to przeszedł przez tą łąkę i miał w nosie ją. Czy w ogóle nie zrobiłoby to na mnie żadnego wrażenia. I że nic bym w związku z tym też nie poczuł na tej łące, żadnej straty, mimo że ja nie mam żadnej osobistej relacji, znaczy teraz już mam, ale wtedy nie miałem żadnej osobistej relacji z tą łąką. I pomyślałem sobie, że to nie jest za dobrze, jak człowiek nie czuje nic w związku ze zniknięciem całego miasta. W związku z tym jak, jak mnie pytasz co ja poczułem, no to brak uczuć tak naprawdę i sprzeciw względem tego braku uczuć i dopiero cały proces pisania tej książki jakby polegał na obrastaniu w różnego rodzaju emocje i jak tam pojechałem e, pierwszy raz po napisaniu książki, bo nawet jak miałem to spotkanie w Janowicach to nie jechałem do Miedzianki, bo tam nie ma po co jechać, e, jak jechałem e, pierwszy raz e, po napisaniu książki z tymi moimi przyjaciółmi, żeby im pokazać tą miedziankę, to mi się trzęsły kolana, bo nie, nie wiedziałem jakie to będą emocje. Były emocje, które są mocno osobiste, więc nie chciałem o nich mówić, ale e, cały ten proces pisania książki miał dopiero dostarczyć tych emocji, więc na początku to był tylko sprzeciw wobec ich braku. I to było rzeczywiście i ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź Filipa Springera, bo już tak. czas...